Bolesław umiał wyzyskać nastrój, jak również fakt posiadania w swej stolicy grobu Wojciecha. Wtedy właśnie wyjednał u papieża Sylwestra II zgodę na nową organizację Kościoła Polskiego i ustanowienie arcybiskupstwa św. Wojciecha w Gnieźnie. Na pierwszego arcybiskupa poświęcony został w Rzymie brat męczennika Radzym. Wprowadzić go na stolicę Gnieźnińską podjął się od to trzeci. Tak doszło do wspaniałego zjazdu w Gnieźnie w roku tysiącznym. Zanim wytłumaczymy jego wielkie, przełomowe bodaj znaczenie w karierze Bolesława, zapoznajmy się z opisami tego wydarzenia zanotowanymi przez współczesnych. Mamy ich dwa. Jeden pochodzi z kroniki Titmara, bardzo nieprzychylnego Polsce i Chrobremu, Drugi jest relacją Galla, który pisał wprawdzie przeszło sto lat później, ale wiadomości czerpał najprawdopodobniej z zaginionego dziś, a współczesnego zjazdowi Gnieźnieńskiemu źródła. Oto tekst Titmara. Cesarz, dowiedziawszy się o cudach, które Bóg zdziałał przez upodobanego sobie męczennika Wojciecha, wyruszył tam pośpiesznie gwoli modlitwy. Towarzyszyli cesarzowi Patrycjusz z Jazo, Oblacjonariusz Robert oraz kardynałowie. Nigdy jeszcze żaden cesarz nie wyjeżdżał ani nie wracał do Rzymu z większym przepychem. Kiedy poprzez kraj Milczan dotarł do siedzib dziadoszan, wyjechał z radością na jego spotkanie Bolesław. W miejscowości zwanej Ilua przygotował on przedtem kwaterę dla cesarza. Trudno uwierzyć i opowiedzieć, z jaką wspaniałością przyjmował wówczas Bolesław cesarza i jak prowadził go przez swój kraj do Gniezna. Gdy Otto ujrzał z daleka upragniony gród, zbliżył się doń boso ze słowami modlitwy na ustach. Tamtejszy biskup Unger przyjął go z wielkim szacunkiem i wprowadził do kościoła, gdzie cesarz zalany łzami prosił świętego męczennika, o wstawiennictwo, by mógł dostąpić łaski Chrystusowej. Następnie utworzył zaraz arcybiskupstwo. Arcybiskupstwo to powierzył bratu wspomnianego męczennika, Radzimowi. Również ufundował tam ołtarz i złożył na nim uroczyście święte relikwie. Po załatwieniu tych wszystkich spraw, cesarz otrzymał od księcia Bolesława wspaniale dary. I wśród nich, co największą sprawiło mu przyjemność trzystu opancerzonych żołnierzy. Kiedy odjeżdżał, Bolesław odprowadził go z doborowym pocztem aż do Magdeburga, gdzie obchodzili uroczyście niedzielę palmową. W innym zaś miejscu kroniki Titmar, robiąc aluzję do zjazdu gnieźnieńskiego, ubolewa Niech Bóg wybaczy cesarzowi że czyniąc trybutariusza panem wyniósł go tak wysoko, że ten zapominając o tym jak postępował jego rodzic, ośmierał się wciągnąć pomału w poddaństwo wyżej od niego stojących i nęcąc ich czczą przynętą znikomych pieniędzy doprowadzać ich do zależności i utraty wolności. Relacja Galla jest znacznie obszerniejsza. Cesarz Otto Rudy przybył do grobu świętego Wojciecha dla modlitwy i pojednania z Bogiem, a zarazem w celu poznania sławnego Bolesława. Bolesław przyjął go tak zaszczytnie i okazale, jak wypadało przyjąć króla, imperatora rzymskiego i tak wielkiego gościa. Albowiem przedziwne wprost cuda przygotował na przybycie cesarza. Najpierw szyki przeróżne rycerstwa, Następnie książąt rozstawił jak chóry na obszernej równinie, a poszczególne z osobna stojące szyki wyróżniała odmienna barwa strojów. A nie była to tania pstrokacizna byle jakich lichych ozdób, lecz wszystko cokolwiek kosztowniejszego można znaleźć u wszelkich ludów, gdyż za czasów Bolesława wszyscy rycerze i wszystkie damy dworskie Zamiast sukien lnianych lub wełnianych nosiły plaszcze z delikatnych tkanin, a skór nawet kosztownych, choćby były nowe, nie noszono na jego dworze bez podszycia kosztowną tkaniną i bez złotogłowiu. Zważywszy jego chwalę i potęgę i bogactwo, cesarz rzymski zawołał w podziwie – na koronę mego cesarstwa to, co widzę, większe jest niż wieści niosły i za radą swych magnatów dodał wobec wszystkich nie uchodzi to, by takiego i tak wielkiego męża księciem nazywać lub komesem jakby jednego spośród dostojników lecz wypada chlubnie wynieść go na tron królewski i wywyższyć koroną i zdjąwszy z głowy swej diadem cesarski włożył go na głowę Bolesława na przymierze przyjaźni i za chorągiew tryumfalną Dał mu w darze gwóźdź z krzyża pańskiego z włócznią św. Maurycego, za co w zamian ofiarował mu Bolesław ramię św. Wojciecha. I tak wielką owego dnia złączyli się miłością, że cesarz mianował go bratem i współpracownikiem cesarstwa i nazwał go przyjacielem i sprzymierzeńcem narodu rzymskiego. Ponadto też odstąpił jego władzy oraz jego dostojników wszystko to, co w zakresie zaszczytów kościelnych należało do cesarstwa w Królestwie Polskim, a także w innych podbitych już przez Bolesława krajach barbarzyńców oraz w tych, które podbije w przyszłości. Układ ten zatwierdził papież Sylwester przywilejem świętego rzymskiego kościoła. Bolesław więc, tak chlubnie wyniesiony na królewski tron przez cesarza, Nalożony tak na siebie obowiązek hojności spełniał podczas trzech dni swej konsekracji, prawdziwie cesarskie i królewskie urządzając biesiady, a każdego dnia wszystkie naczynia i sprzęty zmieniał, zastawiając coraz to inne i jeszcze więcej kosztowne. Ukończywszy wreszcie biesiady, nakazał cześnikom i stolnikom zebrać ze wszystkich stołów z trzech dni złote i srebrne naczynia, bo żadnych drewnianych tam nie miano, mianowicie kubki, puchary, misy, czarki i rogi i ofiarował je cesarzowi w celu uczczenia go. Komornikom zaś rozkazał podobnie zebrać rozciągnięte tkaniny i obrusy, dywany, kobierce, serwety, ręczniki i cokolwiek użyte było do nakrycia i znieść to wszystko do komory cesarskiej. Nadto także Wiele innych podarował naczyń, mianowicie złotych i srebrnych, rozmaitego wyrobu, płaszcze zaś różnego koloru, ozdoby niewidzianego dotąd rodzaju, kamienie drogie, a tego wszystkiego tak wiele ofiarował, że cesarz tak niezmierne dary uważał za cuda. Poszczególnych zaś jego książąt tak okazale obdarował, że z przyjaznych zrobił ich sobie najprzyjaźniejszymi. Lecz któż zdoła wyliczyć, ile i jakich darów dał przedniejszym, gdy nawet żaden z niezmiernie licznej służby nie odszedł bez podarunku. Tyle anonim zwany Gallem. Porównajmy teraz obydwie relacje. Pokrywają się one w zasadzie, gdy chodzi o wspaniałości przyjęcia, jakie zgotował cesarzowi Bolesław. Wprawdzie w szczegółowym opisie galla jest trochę przesady, gdyż dla tego kronikarza były to już czasy zamieszkłe, które w jego wyobraźni rysowały się jako wiek złoty, kiedy, jak sam pisze, złoto było w powszechnym posiadaniu wszystkich jak dziś srebro, srebro zaś było tanie jak słoma. Przesada ta nie zmienia jednak faktu, że Bolesław olśnił gości bogactwem i hojnością co także drugi kronikarz wyraźnie stwierdza. Nie mamy też wątpliwości co do kościelno-organizacyjnego znaczenia wizyty od Tona III, o czym już mówiliśmy poprzednio. Ale oprócz tego wszystkiego na zjeździe gnieźnieńskim zapadły też jakieś doniosłe decyzje polityczne, o których niechętnych Robremu Titmar wspomina zaledwie półgębkiem. Gal natomiast rozpisuje się szeroko. Nad tym właśnie musimy się chwilę zastanowić. Gal mówi o koronacji Chrobrego. To, co nastąpiło w Gnieźnie w roku 1000, nie było jednak na pewno koronacją królewską. Po pierwsze dlatego, że korony królewskie rozdawał papież, a nie cesarz. Po drugie zaś dlatego, że jak wiemy skądinąd, Bolesław koronował się na króla dopiero w 1025 roku. Gal o tej prawdziwej koronacji widocznie nic nie wiedział, ale wiedział za to, że Chrobry był królem. Sądził więc, że obrzęd ten odbył się właśnie podczas owej uroczystej wizyty cesarskiej w Gnieźnie. Coś zbliżonego do koronacji dokonało się jednak widocznie na zjeździe gnieźnieńskim. Że jakieś nowe wyniesienie Bolesława w hierarchii ówczesnych książąt nastąpiło, Wynika dość jasno z oszczędnych słów nieprzyjaznego chrobremu Titmara. Kronikarz niemiecki przy tej właśnie okazji przypomina, że Mieszko był jeszcze uważany za równego innym książętom cesarstwa. Teraz zaś cesarz uczynił Bolesława panem. W dalszym ciągu skarży się Titmar na to, że osoby wyżej dotąd stojące od Bolesława stały się następnie od niego zależne. Gdyby w Gnieźnie cesarz uznał Bolesława za niezależnego władcę, to narzekania Titmara byłyby niezrozumiałe. Dlaczegoż bowiem mieliby się wówczas stać zależni od księcia polskiego, owi dotąd wyżej od niego stojący? Taka sytuacja mogła powstać jedynie w tym wypadku, jeżeli Bolesław zajął jakieś niezwykle wysokie stanowisko w samym cesarstwie. Najprawdopodobniej tak właśnie się stało. Dawno już zwrócono w nauce uwagę na to, że opisane przez Galla ceremonie gnieździńskie zdradzają duże podobieństwo do obrzędów związanych z nadaniem godności Patrycjusza. Ich punktem centralnym było włożenie na głowę Patrycjusza złotego diademu, co przypominało koronację. Pomyłka kronikarza, który znając wydarzenia gnieździńskie z cudzego opisu dopatrzył się w nich koronacji, Byłaby więc zrozumiała. Jakie przywileje były związane z godnością Patrycjusza, tego niestety dokładnie nie wiemy. Godność taka istniała w starożytnym cesarstwie rzymskim. Po jego upadku występowała ona na zachodzie. Treść jej jednak bywała w rozmaitych okresach różna. We wczesnym średniowieczu oznaczała ona przede wszystkim świecką władzę nad Rzymem. Tytuł Patrycjusza... Nosili więc władcy państwa Franków, odkąd objęli patronat nad Rzymem, wśród nich także Karol Wielki. Również odto trzeci, obok tytułu cesarskiego, przybrał jeszcze Patrycjuszowski. Tę samą godność nadał później swemu bliskiemu współpracownikowi Zjazonowi, mianując go w ten sposób swoim namiestnikiem w Rzymie. Patrycjuszką też została ciotka Ottona Matylda, która w imieniu nieobecnego cesarza sprawowała rządy w Niemczech. Wnosić z tego można, że w owym czasie Patrycjusz był po prostu zastępcą cesarza. W każdym zaś razie była to najwyższa po cesarzu świecka godność honorowa. Zrozumiała jest w takim razie wściekłość Titmara wobec faktu, że książę Polski został przełożony ponad wszystkich niemieckich książąt cesarstwa, i stał się niejako ich panem. Wypadki gnieźnieńskie nie były wywołane jakimś tylko chwilowym uniesieniem od to na trzeciego. Okazywał on nadal Bolesławowi przyjaźń i szacunek, podkreślając jego wyjątkową rolę w cesarstwie. Z Gniezna Bolesław Chrobry z pocztem trzystu rycerzy towarzyszył cesarzowi do Magdeburga, a stamtąd do Akwizgranu. W Akwizgranie odbyły się nowe uroczystości związane z odkryciem grobu Karola Wielkiego w tamtejszej bazylice Najświętszej Marii Panny. Zwłoki Karola odnaleziono w pozycji siedzącej na tronie królewskim. to zabrał z szyi swego poprzednika złoty krzyż, a tron karolowy darował podobno Bolesławowi. Trudno nieraz zrozumieć znaczenie poszczególnych postępków Tona III, który lubował się w symbolice dziś dla nas obcej. też pogląd na stosunek wzajemny Ottona i Bolesława bywał w nauce rozmaity. Niektórzy uczeni przypisywali nawet Ottonowi chęć ustąpienia godności cesarskiej chrobremu, a przynajmniej wysunięcia księcia polskiego na swego następcę. Inni ograniczają znaczenie polityczne Zjazdu gnieźnieńskiego do uznania przez cesarza niezależności Bolesława, uznania połączonego ze zgodą na jego przyszłą koronację. Jakkolwiek będziemy się na to zapatrywali, faktem jest, że w okresie Zjazdu gnieźnieńskiego Bolesław Chrobry zdobył sobie uznanie jako jedna z czołowych osobistości ówczesnej Europy. Na tę jego pozycję Złożyły się w równej mierze faktyczna zamożność i siła militarna państwa polskiego, jak zręczna polityka Mieszka I i Bolesława, którzy umieli spożytkować atuty, jakie dawały znane w całej Europie ich zasługi wobec łacińskiego chrześcijaństwa. Pozycja Bolesława nie uległa osłabieniu także po śmierci Ottona III, choć następny cesarz, Henryk II, nie był mu już przychylny trwającej kilkanaście lat w 1018 wojnie księcia polskiego z nowym cesarzem sympatie znacznej części panów niemieckich były przez cały czas po stronie Chrobrego. Politykę Henryka II głośno krytykowano, wysławiając Bolesława i podkreślając jako argument jego oddanie sprawie chrześcijaństwa. Otwartym stronnikiem Chrobrego był między innymi margrabia Henryk ze Schweinfurtu, który wystąpił zbrojnie przeciw cesarzowi. Sprzyjał niedwuznacznie księciu polskiemu Guncelin, margrabia Miśni. Takich zaś, którzy na pozór lojalni wobec cesarza, należeli w rzeczywistości do zwolenników Bolesława, można by wymienić wielu. Z reguły zbyt późno docierały do cesarza wiadomości o tajnym porozumieniu jego wasalów z księciem polskim. O jednej z takich spraw relacjonuje Titmar. Doszło do uszu Królewskich, że mój krewniak Wilnhar udał się wraz z bratem Margrabiego bez pozwolenia Królewskiego do Bolesława i wygłaszał tam słowa nie dające się pogodzić z lojalnością wobec swego władcy oraz, że przyjmował u siebie w sekrecie posłów Bolesława. Nie mógł więc Henryk II obniżyć pozycji Bolesława. Zawierając z nim tymczasowy pokój w Merzeburgu w 1013 roku, przyjmował księcia polskiego z honorami, jakie się należały udzielnemu władcy. Mimo to perspektywy na dalsze odgrywanie przez Bolesława takiej roli w cesarstwie, jaką przeznaczył mu Otto III, stale malały. Stronnictwo ottońskie w Niemczech ostatecznie przegrało. Henryk II i jego otoczenie, Chcieli utwierdzać zupełnie inne cesarstwo niż to, o jakim mówili ze sobą Otto III i Bolesław Chrobry w Gnieźnie. Wolny związek równouprawnionych narodów chrześcijańskich uważał nowy cesarz za szkodliwą mrzonkę. Dla niego i jego następców cesarstwo miało być po prostu wywyższeniem królestwa niemieckiego. W tak pojętym cesarstwie Chrobry nie widział oczywiście miejsca dla siebie. Tym żywiej pragnął Bolesław podtrzymać teraz stosunki z papiestwem i z rąk papieża otrzymać koronę królewską, której posiadanie zrównałoby go ostatecznie z królami niemieckimi. Wiele lat upłynęło Chrobremu na staraniach o tę koronę. Droga do Rzymu wiodła z Polski zawsze przez Niemcy, gdzie Henryk II i jego ludzie mieli oczy szeroko otwarte, i potrafili nieraz zatrzymywać poselstwa slane przez księcia polskiego do papieży. Toteż nawiązywane w sprawie korony rozmowy rwały się raz po raz. Dopiero po śmierci Henryka II zdołał Bolesław doprowadzić sprawę do końca i korzystając z zamieszania w Niemczech uroczyście się koronował w roku 1025 na parę miesięcy przed swym zgonem. Na podstawie zachowanych relacji o koronacjach innych władców w tym samym mniej więcej okresie można odtworzyć przypuszczalny przebieg koronacji pierwszego polskiego króla. Spróbował to zrobić w swojej monografii o chrobrym zmarły w 1936 roku historyk Stanisław Zakrzewski, którego opis wobec tego przytoczymy. Na zamku radził jeszcze król z doradcami a w katedrze arcybiskup z duchowieństwem i ludem wyczekiwał nadejścia króla. Gdy ten ukazał się na czele orszaku, przy czym niesiono świętą włócznię, arcykaplan z pastoralem w prawym ręku, ubrany w ornat, paliusz i w infułę, lewą ręką ujął prawicę króla i wszedł z nim aż do środka świątyni. Doszedłszy ku miejscu wywyższonemu, zwrócił się do stojącego naokoło ludu ze słowami oto przyprowadzam wam wybranego przez Boga króla Bolesława na co lud cały okrzykiem wielkim życzył nowemu królowi wszelkiej pomyślności po czym arcykapłan z królem udał się do ołtarza na którym spoczywały insygnia królewskie a to miecz z pasem, płaszcz z naramiennikami i berlo i diadem Wziąwszy miecz z pasem, arcybiskup powiedział Przyjm ten miecz, którym na mocy powagi boskiej i władzy królestwa przekazanej Tobie powinieneś wyrzucić wszystkich wrogów Chrystusa, barbarzyńców i złych chrześcijan, a to dla pokoju wszystkich chrześcijan. Ubrawszy zaś króla w chlamidę i na ramienniki, rzekł te naramienniki opuszczone na dół powinny Cię napomnieć, byś gorzał żarem wiary i trwał aż do końca w strzeżeniu pokoju. Z kolei ujął kaplan Berlo i wręczył je. Tym znakiem będziesz karał po ojcowsku poddanych. Wyciągniesz zaś rękę miłosierdzia przede wszystkim sługom Bożym, wdowom i sierotom. Niech oleju miłosierdzia nigdy nie brakuje na twej głowie, być dzisiaj i na zawsze mógł być ukoronowany. Po namaszczeniu króla świętym olejem i po ukoronowaniu go złotym diadematem biskupi zaprowadzili króla na tron, na który wstępowało się po stopniach. Było to może owosłynne krzesło z krypty grobowej Karola Wielkiego nadeslane ongi przed 25 laty przez Ottona z Akwizgranu. Podczas nabożeństwa, czy to koronator, czy jeden z obecnych biskupów, zwrócił się do króla z przemową. Po ukończeniu służby bożej, to znaczy mszy, i królewskiego namaszczenia, król podniósł się. Szedł, jakby mu lat ubyło. Wrócił do komnat z wesołym obliczem, w przyzwoitym pochodzie, otoczony biskupami. Skąd udał się na ucztę przyjęty po królewsku i w ten sposób strawił dostojnie resztę dnia pierwszego swej królewskiej godności. Wolno przypuszczać, że licznych gońców i parę uroczystych poselstw rozesłał chrobry do krajów sąsiednich, do przyjaciół i wrogów z zawiadomieniem o koronacji pierwszego piasta i Polaka. Czym więc była, i co oznaczała w owych czasach koronacja królewska? Koronacja należała do obrzędów kościelnych. Jej najistotniejszym momentem było obok wręczenia oznak władzy królewskiej, a więc przede wszystkim samej korony, namaszczenie świętymi olejami. Bez tego uświęcenia koronacja nie byłaby zupełna, nie byłaby legalna. To też obrzędu tego dokonywali dostojnicy kościelni, arcybiskupi, Działając w imieniu papieża. Ponieważ zaś sama ceremonia stała się kościelną, więc o dopuszczeniu do niej decydował ostatecznie kościół. Stąd już krok do przekonania, że rozdawcą koron królewskich jest papież. Król koronowany, a zatem namaszczony i pobłogosławiony w kościele otrzymywał przez to władzę jak gdyby bezpośrednio od Boga. Stawał się pomazańcem, podobnie jak biskup. Nie był zależny od żadnej władzy świeckiej, a więc i od cesarskiej. Cesarz zachowywał wśród królów w zasadzie tylko pierwszeństwo honorowe. Uznawano też obowiązek wspierania go, gdy występował w charakterze obrońcy kościoła. Chociaż więc tytuł królewski nie oznaczał całkowitej suwerenności w nowożytnym sensie tego pojęcia, Dawał jednak pozycję do niej zbliżoną. Jeżeli zatem na zjeździe gnieźnieńskim Bolesław Chrobry otrzymał uznanie swej niezależności od Niemiec, ale był jeszcze poddany cesarzowi, to jego koronacja obalała i tę ostatnią zawisłość. Jako król Polski stanął wtedy w rzędzie nielicznych dynastów nieograniczonych w swej władzy przez żadną siłę zewnętrzną. Koronacja Chrobrego wywołała gniewne komentarze w Niemczech. Nikt jednak nie kwestionował legalności tego kroku. Bez przeszkód też koronował się na króla jego syn i następca na tronie polskim Mieszko II. Dopiero niepowodzenia wojenne, jakie go spotkały i trudności wewnętrzne zmusiły go do zrzeczenia się tytułu królewskiego. Późniejsi władcy państwa polskiego nie mogli osiągnąć znaczenia międzynarodowego równego Chrobremu. Niektórzy z nich musieli formalnie uznawać w jakimś stopniu zwierzchność cesarską. Inni, jak choćby Bolesław Śmiały, otwarcie głosili swą niezależność, wieńcząc głowę królewską koroną. Takie lub inne postępowanie było przeważnie wynikiem istniejącej w danej chwili sytuacji politycznej, która czasem pozwalała, innym zaś razem nie pozwalała na śmielsze kroki. Faktem jest jednak, że polska piastowska po Chrobrym nigdy już nie znalazła się w rzeczywistej zależności od cesarza i że w sprzyjających okolicznościach mogła nawet rzucać cesarstwu otwarte wyzwanie, jak to czynił nie tylko Bolesław Śmiały, ale niedługo potem także Bolesław Krzywousty. Trwale więc było dzieło Mieszka pierwszego i jego wielkiego syna, którzy potrafili we właściwej chwili przyjąć chrześcijaństwo i spożytkować je nie tylko w celu wewnętrznego scementowania państwa, lecz również w celu zapewnienia sobie i państwu mocnej i uznawanej pozycji w ówczesnym świecie. Wiele było zapewne wartości również w kulcie pogańskim. Rodzime pogaństwo stanowiło niewątpliwie ważny element ówczesnej kultury słowiańskiej. Musimy jednak zdawać sobie sprawę, że na pogańskie państwa w owym czasie nie było już miejsca w Europie. Te ludy słowiańskie, które tego w porę nie zrozumiały, uległy obcej przemocy, a następnie germanizacji. Aby zająć należne miejsce wśród narodów Europy, trzeba było włączyć się w ich wspólnotę religijną. Mieszko I i Bolesław Chrobry, a także ich najbliżsi następcy, dobrze rozumieli, gdzie był ówczesny Wielki Świat i że tylko chrześcijaństwo mogło ich weń wprowadzić. Rozdział szósty. O misji w Polsce, jej przebiegu i rezultatach. Czy sukcesom książąt polskich na polu budowy niezależnej organizacji kościelnej, a także na polu walki o jak najkorzystniejszą pozycję Polski wśród państw chrześcijańskich odpowiadały równie szybkie postępy chrześcijaństwa w kraju, jak odbywało się nawracanie polskiej ludności pogańskiej na nową wiarę?